Cześć dzień dobrze? Dzień dobry, dzień dobry. Good to be here. To być. Amen. We are still here. Dalej tu jesteśmy. We know we don't see you very much. Może nie widujemy się zbyt często, but today, ale dzisiaj, uh, with the word that I believe God has put on my heart for us, z słowem, które wierzę, że Bóg położył mi na sercu dla nas wszystkich, I've put in a lot of stories and testimony, przeszedł śladów i historii żebyście mogli zobaczyć, że nie chcieliśmy po prostu na farmie i nic nie robimy. Bardzo dobrze tutaj z Wami być dzisiaj. Dziękuję za grupę uwielbienia dzisiaj. Thank you. Świetne uwielbienie, dziękuję. Naprawdę czułem obecność Bożą między nami dzisiaj. We meet with uh, Pastor Jacek probably every week. Z Pastorem Jacekiem spotykamy się raz na tydzień. co tydzień. He keeps us in line, trzyma nas uh, w ryzach, makes sure we're okay, upewnia się, że jest okej. Okay. And uh, when we had um, lunch with him last week, kiedy w zeszłym tygodniu mieliśmy zimowiąc, he was sharing with us um, this renewed hunger that is coming in the church. I dzielił się z nami nowym głodem, który wchodzi do Kościoła. Głodem na coś nowego od Jezusa, na coś świeżego. I, I, really I ja naprawdę to dzisiaj czuję. I czuję się tutaj inaczej niż kiedy byłem tu ostatnio. Wzrasta głód w tym miejscu. I know that you this of story. Wiem, że już słyszeliście tę historię but o kobiecie, która miała problemy z I jak musiała się przedzierać przez tłum, żeby doznać you know, that is always how it's going to znać. I tak zawsze będzie dla nas wszystkich. We are never going be in a situation Nigdy nie będziemy w sytuacji where things are going to be easy. Gdzie rzeczy będą łatwe. Side of heaven. Nie jesteśmy po tej stronie nieba. To heaven, Kiedy będziemy w niebie, everything is going to be so glorious. wszystko będzie wspaniałe. Ale żebyśmy mogli doświadczyć chociaż trochę tego nieba teraz, we have to push through the crowd. musimy przepchnąć się przez tłum. We have to push for what we need. Musimy przepchnąć się po to, czego potrzebujemy. Regardless of what people think of us. Niezależnie od tego, co ludzie o nas myślą i niezależnie od tego, co my myślimy, że oni o nas you myślą, of Jesus, bo jeśli chcesz więcej Jezusa, musisz zrobić coś innego niż robiłeś zawsze. Nie możesz pójść do kościoła i robić to samo tydzień w tydzień And from i spodziewać się jakichś problem oh. unless you change what you do. Musisz zmienić co to co robisz. Now that woman, in the back of the Ta kobieta mogła zostać w mogła trzymać się z tyłu ale ona widziała jak Jezus czynił cuda. And she knew that Jesus could do this miracle for her i wiedziała, że On może uczynić cud dla niej. She had to lay her pride at the side, więc musiała porzucić swoją dumę i musiała sięgnąć i złapać to, czego potrzebowała. So I, to I chcę Was dzisiaj zachęcić I want to with chcę Was zachęcić opowieściami what is doing in this region, o tym, co Bóg robi w tym regionie, that you may not be aware of, o czym możecie nie wiedzieć, i Mam dla, nas, dla was słowo. And it comes from Luke chapter one. I Jest ono w Ewangelii Łukasza w rozdziale Verse yeah. Jest to werset 38. That nothing will be impossible with God. Nic nie jest niemożliwe z Bogiem. Nothing is impossible with God. Nic nie jest niemożliwe. Z Bogiem. Now you had your Christmas Play here last night Mieliście jasęka w której? In England we call that Nativity. W Anglii nazwaliśmy to Nativity. Jasęka. And, and normally in England we do this before Christmas. I normalnie robimy to przed świętami. And you do at the end of January. Wyrobicie to na koniec stycznia. But the scripture that God has taken me this last month. Ale słowo, które pokazał mi Bóg w tym miesiącu, has been this account where. Mary has an encounter with the angel to było słowo, w którym with spotyka anioła Gabriela. I te słowa nie są tylko na święta. You see, Mary is one of the greatest examples of a surrendered life in the New Testament. Maria to jeden z najlepszych przykładów na poddane życie. Poddane życie Bogu. Through Mary, the Father brought His purposes about in the earth. Przez Marię Bóg przekazał swoje cele na Ziemię. W naturze jej zadanie od Boga było zupełnie niemożliwe. I przeczytamy od 26 do 38 Ewangelii Łukasza Szałasz. Więc a w szóstym miesiącu Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a Pan nie było na imię Maria. I wszedłszy do niej i rzekł, bądź pozdrowiona łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mógł oznaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej Anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto posniesz w łonie i urodzisz syna, i nadasz mu na imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazywany synem najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królową nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł rzekł Duch święty stąpi na Ciebie i moc najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święty i będzie nazwane synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna Twoja, którą nazywają niepłodną, także poczuła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa twojego, i ja nią odrzekł od niej. Ta historia jest niesamowita. Duch Święty przychodzi do Marii i Jezus jest i narodził się Jezus. the Holy Spirit comes upon the written word, Duch Święty wstępuje na słowo pisane Jesus revealed. I Jezus jest odsłonięty. When the Holy Spirit comes upon a surrendered life, kiedy Duch Święty stępuje na poddane życie, Jesus is revealed. Jezus jest objawiony. i ten sam cud, który stał się dla Marii, może stać się dla każdego w tym pomieszczeniu. Twoje życie jest stworzone, by objawić Jezusa. I to dzieje się przez cud, kiedy dostajemy Jezusa w naszym życiu. To jest niesamowite, to jest ten sam Duch Święty. To jest interesujące. Maria jest nazywana ulubienicą Boga. Duch Święty zstępuje na naturalne, żeby objawić ponadnaturalne. Skąd przyszedł Anioł Gabriel? Z nieba. Z nieba. From heaven. From heaven. He comes from eternity. on przychodzi z, e, z wieczności He comes from eternity. przychodzi z wieczności He knows what is happen. on wie, co się stanie He knows what God's intention in the earth is. on zna intencję Boga na ziemi And I, love this account. i ja kocham to opowieść. because the greeting to Mary bo powitanie Marii to jedno z najzabawniejszych w Słowenii. I opowiem o tym więcej już za chwilę. Ale żeby nazwać Marię upodobaną, to bardzo dziwne. Spójrzmy na jej okoliczności. In Matthew's Gospel. W Ewangelii Mateusza, Józef chce rozwieść się z Marią. Po tym, jak Jezus jest narodzony, Herod chce go zabić. I jest też skandal, potencjalny skandal, że Maria mogła urodzić nieślubne dziecko. Czy to brzmi dla was jak ulubionica Boga? Because me that doesn't look like favor. Bo dla mnie nie bardzo. And yet, favor A mimo to... Is nothing to, do with your circumstances. to, że jest ulubionicą nie ma nic, to nie ma żadnego znaczenia z tym, jakie są twoje okoliczności. W 2011... 2011 Everything in my life fell apart. moje życie się rozpadło I was a church leader. byłem liderem kościoła i've run so many alpha courses I've lost count. Miałem, e, prowadziłem tyle kursów że straciłem rachubę I, i had a successful ministry miałem wszystko. odnoszenie and i lost everything i straciłem wszystko. That looks like awful circumstances. To wygląda jak okropne okoliczności. But with God, there is no plan B. Ale z Bogiem nie ma planu B. My life had not Jego powołanie do mojego życia się nie zmieniło. And in some way, I w bardzo dziwny sposób dalej byłem błogosławiony przez Bogę. Bo błogosławienie nie jest nic do związku z Twoją obecnościami. Bo to nie ma nic, nie ma żadnego związku z Twoim okolicznościami. To zależy od tego, czy jesteś gotowy powiedzieć tak dla Jezusa, dla tego, co Jezus chce, żebyś zrobił. Kiedy masz łaskę, upodobanie Boga na swoim życiu, Objawi się to w życiu ludzi dookoła ciebie? Sometimes Czasem będzie to zazdrość. Gdzie wróg będzie chciał zabrać ci, ukraść ci i zniszczyć to, co Bóg dla ciebie robi. Bo wróg też widzi powołanie na twojego życia. This is why Mary had both favor and challenges. Dlatego Maria miała i wyzwania i łaskę. She is told by God, by the angel. Anioł jej mówi: You will bear a son. syna. He will come from the line of David. On będzie zinie Davida. And he will be the Messiah. I będzie Messiasem. That's favor. To jest łaska. You've then got the challenge. Ale masz, ale jesteś też wyzwanie. That this man wants to kill him. Ten człowiek chce go zabić. "Joseph wants to divorce her. Józef chce się rozwieść." So when you carry the favor of God in your life, więc kiedy masz łaskę Boga w swoim życiu, joy, masz radość, and you have the challenge, ma, ale masz też wyzwania, I To wszystko jest częścią Bożego planu. You see when God puts an assignment on your life, kiedy Bóg daje ci powołanie, he puts you in a position to carry the favor you need. On stawia Cię w pozycji, w której musisz nieść tą łaskę. I kiedy Bóg daje Ci powołanie, If you think you are able to do it, jeśli myślisz, że jesteś w stanie to zrobić, your on your life. to nie wiesz, jakie jest Twoje powołanie. If it make you feel, jeśli to nie sprawia, że czujesz się, I jeśli to nie sprawia, że myślisz, że nigdy się nie uda, I have no idea how this is gonna happen, nie mam pojęcia, jak to zrobić, it's from heaven. to prawdopodobnie nie jest powołanie z niebys. Bo każdy can feed the poor. może nakarmić biednych. Can to każdy może dać komuś ciuchy. There are many charities around the world. Jest dużo Organizacji do dobroczynnych, do które to robią. And I oni są niewierzący. Ale kiedy Bóg daje wierzącemu powołanie, into the realm of to już zaczyna być trochę niemożliwe. A jeśli nie jest takie, nie daje Bogu szansę. To nie daje Bogu szansy, żeby pokazać to, co On chce pokazać. Anioł przychodzi i mówi do Marii, ciesz się, ciesz się. A Mary mówi, co to za powitanie? Dlaczego ten anioł jest taki wesoły? Why is this angel to Mary and say, Dlaczego on przychodzi do mnie i krzyczy? The, the angel sees what is about to Bo anioł widzi, co się stanie. And Mary is thinking, what is this? A Maria się zastanawia, o co chodzi. Muszę o tym pomyśleć. How many of us Jak wielu z nas cieszy się z przełomu? Zanim On się stanie. My tego nie robimy. Bo widzimy tylko to, co jest naturalne. Widzimy nasze okoliczności. Maria mówi: a virgin. Jestem dziewicą. Joseph to Józef chce się rozwieść. Czego mam się cieszyć? No reason to rejoice. Nie ma powodu, dla którego mam się cieszyć. See, Mary, the angel to Mary, Anioł mówi the angel Mary, że jest pełna łaski, because the issue bo, has, problem? Has been in bo problem, już został rozwiązany w niebie. To już jest dokonane. It's going to, happen. to się stanie. You see, Mary has a choice. Maria ma She either says okay, albo mówi OK, or she says no thank you, albo mówi nie dziękuję. And I want to encourage you today. Chcę ci dzisiaj zachęcić. If you have got a situation, jeśli masz sytuację, or God has asked you to do something, gdzie Bóg mówi, żebyś coś zrobił, and you are having dreams from the Lord, i masz sni od Boga, and you are thinking I can never ever do this, i myślisz, że nigdy tego nie zrobię, nie uda mi się, it's likely to be from heaven. To raczej jest z nieba and musimy nauczyć się jak współpracować żeby sprowadzić jego cele na ziemię so 2016 2016 God speaks to the three of us, bóg mówi do nas trzech about moving to Poland, o do do polski o rozpoczęciu o zaczęciu obozu letniego? O zakładaniu kościołów. Jak dużo wyzwań, jak Jak dużo wyzwań jest dla nas tutaj? This is so to jest naprawdę to są duże wyzwanie. Spędziłem cały tydzień, are you really serious, God? pytając Boga, czy na pewno? czy na pewno chcesz żebym to zrobił because i no idea bo ja nie mam pojęcia jak to zrobić i wszystko czego on chciał wtedy to moje tak to wszystko czego on chciał ja nie musiałem znać planu Musiałem tylko się zgodzić did więc to zrobiłem więc. Zajęło mi to tydzień. Mary jak myślicie, jak długo Maria miała na zgodę? Myślicie, że anioł sobie siedział obok niej przez tydzień? Probably not. Raczej nie. Musiała chwilę podjąć decyzję. The angel was probably standing next to her. Anioł pewnie stał obok niej. Come on mówiąc, no, no dawaj, dawaj. mam inne rzeczy do roboty. Muszę wiedzieć, czy się zgadzasz. Bóg jest z nami cierpliwy. I zastanawiam się, jak, Bóg, jak dużo powołań snów jest w tym pomieszczeniu, z którymi nigdy nic nie zrobiłeś. Bo myślisz, że nie uda Ci się tego zrobić. To byliśmy my. 18 miesięcy później jesteśmy tu dalej. We Dalej nie bardzo wiemy, co robimy. But in 18 ale miesięcy, God to why Bóg zaczął nam pokazywać, po co tu jesteśmy. I want to podzielić trochę. So the first thing that has opened up for us, pierwsze zdarzenie, nam otworzyło, is we now teach English in four towns. To, że uczymy angielskiego w czterech miastach. Uczymy wieczorami. We have great I świetnie się bawimy robiąc to. So Pozwoliło nam to połączyć się z różnymi ludźmi. We've met new people. Poznaliśmy nowych ludzi. Pogłębiliśmy relacje z naszymi przyjaciółmi, których już mieliśmy wcześniej. I to i to było, to jest ogromne błogosławieństwo. I z tych lekcji zacząłem uczyć też Angielskiego w domach. Chodzę do sześciu domów w ciągu tygodnia. And we are also doing workshops every week in I co tydzień mamy też warsztaty w szkołach. Jesteśmy teraz w takim miejscu, where our schedule is so full, gdzie... Mm, Nasz plan jest tak zajęty, że mamy problemy, żeby wszystko w nich zmieścić. To jest łaska. Bo zaczęło się to od jednej osoby, od jednego kontaktu. Zaczęło się to od jednej relacji. I nagle rzeczy zaczęły się dla nas otwierać. I był to naprawdę wspaniały czas. And people their English, Widzenia ludzi rozwijających swój angielski, um, to make new friendships, zawierających nowe przyjaźnie and it's also so good for I us, to było też bardzo dobre dla nas. Mogliśmy dzielić się tym, dlaczego tu jesteśmy, jak się tu dostaliśmy, the provision that God is pouring into our lives. Powołanie, które bogu lewa w nasze życie. Bo to wszystko objawia Jezusa. Even Jesus. Nawet lekcje tego objawiają Jezusa. He will he on użyje tego, co on wybierze. If to say yes to him. Jeśli jesteśmy gotowi, żeby powiedzieć tak. I think the thing for us last year, Myślę, że największą rzeczą w zeszłym roku us, dla nas, razem z młodzieżowymi. Kubami. Wiemy, że nie widzicie nas w niedzielę, ale spędzamy większość naszego czasu w Boguszowie i w Świebodikach. Tam nas Bóg powołał, żebyśmy tam byli w niedzielę. To był wspaniały czas dla nas i dla kościołów. Uczymy się też polskiego. Your is hard. Wasz język jest głupio trudny, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby nauczyć się na tyle, żeby móc prowadzić do Nie możesz wprowadzić się do nowego kraju and expect everyone to i spodziewać się, że wszyscy będą mówić angielski. So language. Więc musimy nauczyć się języka. It's okay. I to jest OK. Josh jest jest OK. I to głową, to nie jest OK ale Jezus jest z nami i sobie jakoś poradzimy. Największym rozwojem dla nas w tym roku to był Kochanów. Wiecie pewnie, że żyjemy z Robertem i of mieszkamy. I to, co Bóg robi na tym małym kawałku ziemi, Is nothing short of miracles. To cudy. And we have renovated parts of the barn. Odnowiliśmy części szopy, which was Sadoły, Incredibly hard work, co było naprawdę trudne, so that we could have a shower and toilet for Żebyśmy mieli tam toalety i prysznice. On our first camp, na naszym pierwszym obozie we had 13 young people. Mieliśmy have 13 i from the UK, i ludzi z Anglii? And all of the Jest z Bogusława? in the week the children's Club, Oni przychodzą na jaką młodzieżowe. I mieliśmy wspaniały dzień with encounters with Jesus. Spotkania z Jezusem. Teaching them how to enjoy the presence of God. Uczenia ich, jak być w obecności Bożej, people, jak modlić się za ludzi, people, jak prorokować, the i widzieliśmy relacje wzrastające. So this year is be our year. W tym roku będzie to już nasz drugi rok. This year. Chcemy zrobić, żeby obóz trwał dwa tygodnie, so like bo tak dużo ludzi chce przyjść. Ale ale to nie wszystko z tym kawałkiem ziemi. I, the next part as we go. I podzielę się resztą w trakcie, jak będziemy so, back to the angel and Mary. Wracając do Anioła i Marii. The angel to Mary Anioł mówi Marii o tym, co Bóg chce zrobić. Everything God announces to us wszystko, co Bóg nam zapowiada jest zupełnie niemożliwe, dlatego, że w niebie, w wieczności nie ma czegoś takiego jak niemożliwe, dla Boga wszystko jest możliwe, limitacje, ograniczenia są na Ziemi tutaj. są na Ziemi. Z tobą i ze mną. My jesteśmy ograniczeniami. Więc jak dziewica jest, staje się ciężarna bez spania ze swoim mężem? To niemożliwe. I to tylko przez Ducha Świętego, który y, spełnia ogromną rolę w każdej sytuacji, that że to się stało możliwe. See, when we are given to do, kiedy mamy coś niemożliwego do zrobienia, jeśli nie wiemy, jak współpracować z Duchem Świętym, i nie rozumiemy roli Ducha Świętego w naszych życiach, happen. nic się nie stanie. The Holy Spirit Duch Święty is jest kluczowy, żeby sprowadzić Boże na Ziemię. Za każdym razem, gdy coś jest stworzone, Duch Święty krąży tuż nad tym. Nie byłoby nas tu, gdyby Duch Święty nie krążył nad wodami. Jak wielu z nas ignoruje obecność Boga Świętego? Jak wielu z nas się tego boi? Jak wielu z nas nie rozumie dobrej Świętego? Bo to jest jeden z kluczowych e, czynników, które zatrzymują nas przed robieniem niemożliwego. Musimy How to with the Holy Musimy nauczyć się współpracować z Duchem Świętym. We have to give him freedom and control. Musimy dać Mu kontrolę, dać Mu wolność. Just przed tym jak wyszedłem się z domu, Duch Święty przypomniał mi o bardzo znanym wersecie w, w Ewangelii Jana, w trze rozdziale trzecim 3-8. Wiatr wieje, dokąd chce, i szumie go słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Amen. Jeśli nie powiedziałbym tak Jezusowi, Brad and Josh not said yes, jeśli Brad i Josh nie powiedzieliby tak, Duch Święty nie miałby wolności, żeby zaprowadzić nas tam, gdzie On chciał. I pamiętam, dwa albo trzy lata temu spytałem Boga. To było dokładnie wtedy, kiedy zdecydowaliśmy się wyjechać. Boże, kiedy ja Cię o to prosiłem? Nie prosiłem o to. I don't think Mary asked for this. Maria też pewnie o to nie prosiła. Anioł przychodzi i mówi, cześć, this is God's intention and purpose for you. to jest Boży Plan dla Ciebie? I don't think she was praying for that. I ja nie myślę, że ona się o to modliła. She wasn't praying for it. Ona się o to nie modliła. And I wasn't praying for this. Tak samo jak się nie modliłem o to. I really wasn't. Nie modliłem się o to, ale Bóg pokazał mi jedną rzecz. Dlatego musimy uważać na to, co widzimy i o to, o co się modlimy. When I was 18 years old. Pokazał mi, kiedy byłem osiemnastolatkiem, really kiedy byłem zapalony dla Boga. And in my church where I, grew up, I w kościele, w którym dorastałem, pamiętam kręczenie z tyłu kościoła, facing the wall. Przodem ze ściany i śpiewaliśmy piosenkę, niech Twoja łaska, chwała spadnie na to miejsce, niech rozejdzie się na narody. I Jezus mi powiedział, za każdym razem, gdy śpiewałeś tę pieśń, ja odpowiadałem. I dawałem Twoje powołanie. Be what you pray for. Uważajcie o to się modlicie. Be careful what you say yes to. Uważajcie na co mówicie tak. Your yes Bo Twoje tak the Holy permission to zgoda dla Ducha Świętego, to the world. żeby zaprowadzić Cię gdziekolwiek na całym świecie. To any w każdą sytuację. I to jest wspaniałe. So, God intends chce zrobić Us. Bóg chce robić niemożliwe rzeczy przez nas. Now, verse 36 is intriguing. Verse 36, in chapter one. 30, 30, 30 w Łukasza. This is, this is interesting. Why did the angel, Dlaczego anioł, feel the need, czuł potrzebę, to mention Elizabeth? Żeby wspomnieć Elżbietę. Why on o niej mówi? Jeśli znacie historię, wiecie, że to cud, że, że Elżbieta i Zachariasz mogli mieć dziecko, że to był cud, że mogli. Dlaczego anioł o tym wspomniał? Anioł przyszedł i mówił, witam. Mary mm, ma z tym angel Anioł potem jej mówi to o tym, co Bóg chce zrobić. Mary Maria patrzy na swoje okoliczności jak to możliwe? So what do? Więc co robi anioł? He says, do you know what? Wiesz co? To już stało się dla tamtej osoby. Right now, Właśnie teraz Elżbieta, Elżbieta będzie rodziła. On opowiada jej świadectwo. Ona ma problem z uwierzeniem. A Anioł mówi, mam historię dla siebie. To sprawi, że uwierzysz. To sprawi, że Świadectwo to proroctwo. Twoje świadectwo może być proroctwem dla kogoś innego, żeby On otrzymał te same przełomy i cuda, które Ty otrzymałeś. Ostatnio przeczytałem jedną z najbardziej szokujących świadectw. Przeczytałem świadectwo o girl who która była harming cutting się o młodej dziewczynie, która się ciała. Uh, uh, I w tym ministry ten pryczarz, ten mówca, powiedział, że wierzy, że Bóg chce leczyć ludzi z bólu emocjonalnego. I ta dziewczyna, ona odpowiedziała na ten kół. I ta dziewczynka odpowiedziała na wołanie nurse Faithfulla. Jak oni się o modlili, She went forward because of what was going on inside of her, her emotions. Ona wyszła po wszystko co się działo ze emocjami and the mental illness i spragłością. And when she pulled up her sleeve i kiedy podniosła rękaw got heal all the scars on her arm. By govel wszystkie y, blizny na jej ręce. I ta historia zaczęła się rozchodzić i wszędzie gdzie była ta historia usłyszana ludzie widzieli, że ich ramiona i ręce są leczone, że blizny znikały, kobiety, które miały blizny po porodach i looking łazienki, watching Jesus heal their scar in front of them. jak Jezus leczy ich blizy. Now this book ta książka, there are four accounts, four stories, matched to that one Testament, hmm. And z are not in one country. I nie tylko w jednym kraju. Każda historia jest w innym kraju. To jest siła świadectwa. Więc kiedy Maria ma to świadectwo przekazane jej, to łamie to niewiary w jej myślach. Bo to, co ona mówi później, Anioł mówi do niej, nic nie jest niemożliwe z Bogiem. A ona mówi: Be it unto me according to your word. niech mi stanie według słowa W prostym języku, ona mówi: Amen. I Wierzę. Now God can do this. Bóg może to zrobić. Widzisz, kiedy mamy chwile wątpliwości. Kiedy mamy czasy e, zwątpienia, Bóg przyjdzie and he will give to hold on to. i da Ci coś, czego możesz się przytrzymać. And a of time, I był okres czasu, when we were on, gdzie my trzymaliśmy się like już na samych paznokciach i Bóg e, Połączył nasze drogi z tą kobietą. Ktokolwiek kogoś poznaje? Ktokolwiek Miałem poznaje? Jadłem obiad w Szyboczyce. Jeśli znacie pastora Niemca, wiecie, że oni lubią jedzenie. To jest kościół, który lubi jedzenie. jedzenie. Więc tam wszędzie jest jedzenie. This is my excuse. To jest moja wymówka. That we spend too much time with David Votep, and Votek and Tomek. Że spędziliśmy tam za dużo czasu. And I remember sitting and eating. Pamiętam kiedy siedziałem i and jadłem. And Lucy. I Lucy. Lucyna. Lucyna. She runs into the room. And I biega do lokomieszczenia, do pokoju. She says Alex. I mówi Alex. Speak my friend. Mówmy się tylu. Marta. Rozmawiamy w że mówię ciepło. Czy... In very limited English, w bardzo ograniczony angielskim. So I take the phone. Więc biorę telefon. Hello. Hello. This happens a lot. To często się zdarza. We get many strange phone calls. Dostajemy wiele dziwnych telefonów. Hello, is this Alex? I słyszę, czy to Alex? Yes. Tak. Um, can you tell me? Możesz mi powiedzieć? Are you living in czy mieszkasz w Kochanowie? And I said, yes. Powiedziałem tak. I don't know who this lady is. Nie znam tej kobiety. She then says, Can you tell me, ona potem pyta, czy możesz mi powiedzieć? Is it number 57? Czy to numer 57? I powiedziałem tak. I ja się zastanawiam teraz, skąd ona to wie? Is it a word of knowledge? Czy to od Boga? Is she looking on Czy patrzy może na Google i nas sz sz szpieguje? I ona mówi, Alex, możesz mi powiedzieć, jak dużo was tam jest? I powiedziałem, że jest nas trzech. I ona mówi, wow. I ona mówi, wow. Dalej nie mam pojęcia, po co ona zadzwoniła. I ona mówi, The you I ona pewno mi powiedziała: Alex, ludzie z którymi mieszkasz, Are they believers? czy oni są wierzący? Oni oh, yes. Ja mówię: no tak. Oh, a doubt. Bez wątpienia. And she started laughing. I ona zaczęła się śmiać. Like really laughing. Tak naprawdę się śmiała. I myślałem: oh, this is so strange. Ja myślę, to jest dziwne. What is happening here? Co się dzieje? And she said, I have one more question. I powiedziała, że ma jeszcze jedno pytanie. And I, thinking, okay, one more question. I już ja już myślałem. Okej, okay, jeszcze jedno pytanie. Are you this year? Czy będziecie, będziecie prowadzić, prowadzić obu mnie? Wow, how roku? she know this? wow, skąd to wie. Yes, we are. Tak, będziemy. And she said, I ona wait, powiedziała, tell you coś powiedzieć. And I thought, I bet you <laughs> no, mam nadzieję. Ja wychowywałem się na tej farmie. Znam każdy w tej farmy. I mój wujek, used to on the farm. dziesiątki dzieci na tej farmie. przez wakacje. of I to był środek wioski, centrum z villages used to come to this farm. Dzieci z innych wiosek przychodziły na tą farmę, szczęka mi opadła. i o mój Boże, I ona się powiedziała, czy to nie jest wspaniałe, co Bóg zrobi, żeby odnowić tę ziemię, że przyśle poślubionego marks a Chinese lady y, y, tuce, and then sweet no. i potem lików żeby żyli na farmie i żeby sprowadzali cele boże na ziemię now the connection goes to połączenie jest o wiele głębsze niż... Ale nie mam czasu, żeby Wam wszystko dzisiaj opowiedzieć. Ale powiem to. Kiedy myślisz, że usłyszałeś źle, myślisz, że zastanawiasz się, dlaczego tu jesteś and why you are doing i dlaczego coś robisz. On jest pełny wiary w nas, żeby przysłać Telefon, dzwoniący telefon, żeby pokazać Ci, że jesteś w dobrym miejscu. Nasza relacja z Magdą rozrosła się bardziej, niż mogliśmy sobie wyobrazić. Ona stała się mentorką i naszą długową matką. I jesteśmy błogosławieni, żeby mieć Jacka, King który jest naszym duchowym Ojcem. Like żeby mieć Magdę, która jest naszą duchową Matką. And the that God has given us. I którzy nas pchają w kierunku celu, który Bóg nam wyznaczył. This the I to jest dopiero początek. I have no idea what gonna do this year. Nie mam pojęcia, co Bóg zrobi w tym roku. I don't have any magic formula. Nie mam żadnej, żadnego magicznego zakońcia, nie mam żadnego pojęcia, ale to, co wiem, to, że kiedy współpracuję z Nim, wszystko staje się możliwe i nie chcę tym zakończyć. Spójrzcie na tę frazę, nic nie jest niemożliwe. Chcę to zmienić trochę. Bądźcie ze mną. Słowo nic może być interpretowane, żeby znaczyć y, nie Rema, to jest takie greckie słowo y, oznaczające Słowo Boże. Wiemy, że słowo czytane to jest Logos. To jest Jego słowo pisane, czytane, ale kiedy Bóg mówi to us, do nas it's called to nazywa się wtedy Rema, so więc słowo nic can no rhema word. może znaczyć nie Rema żadne słowo. Żadne słowo, żadne słowo Boga. Now the word impossible. Słowo niemożliwe może znaczyć bez, bez mocy, mm -hmm. so, let's put it więc złóżmy to razem, żadne wymówione Słowo Boże nie przyjdzie do Ciebie, nie, nie zawierając własnej możliwości, to żeby się wy... wypełniło, think of the acorn. Oak tree oh acorn. Pomyślcie o tym Sorry. Okay? In that acorn, w tym acorn, ono ma wszystko, to strong oak tree. żeby stać się wielkim, silnym drzewem. Ok. It contains everything. When you became a Christian, ty się you did nothing, nie robił, it, other than receive His Word in your heart. Oprócz otrzymania słowa Bożego do swojego serca. And then His Word started to work in your life. I jego słowo zaczęło działać w twoim życiu. Word, jego słowo, comes, Zawsze przychodzi z siłą i i możliwością, żeby się ziścić. Więc kiedy Bóg mówi do Ciebie nowe słowo, a Ty mówisz, że to jest niemożliwe, to takie wcale nie jest. Bo to słowo przechodzi z własną siłą, z własnymi możliwościami, żeby się ziścić. When you see I think this is what Mary would have understood. I myślę, że to, to zrozumiała Maria. This is how Mary would have understood this. To jest tak jak Maria to zrozumiała. Which meant it was then easy for her. It was then easy for her. Potem było dla niej już łatwe. say OK. Żeby powiedzieć okej. Okay, Zgadzam się. Be it unto me. Be unto me according to your will. Niech mi się stanie według słowa twego. Because it's not about me bo to nie jest, to nie chodzi o mnie. So to today, Więc żeby zakończyć dzisiaj, I how many of you zastanawiam się, jak wielu z Was have dreams and from heaven, ma sny i powołania z nieba, side, które odrzuciliście na bok, you have your bo spojrzeliście na swoje okoliczności, than at it from zamiast spojrzeć na to z wiecznej perspektywy z perspektywy wieczności. Mary what Maria widziała, co Bóg chce zrobić And said yes. i powiedziała tak. Yes, Nigdy nie, go nie go jest to. za późno, żeby powiedzieć tak. Nawet jeśli dostałeś słowo 30-40 lat temu, there is never a plan B for your life. nie ma so, dla twojego życia planu B. Nie ma tylko jeden cel dla twojego życia. Jest unikana teną unikalna Twojego twoje, życia. Twoje błędy tego nie zmieniają. Nawet jeśli jesteś teraz w najgorszym momencie swojego życia, jego łaska jest dalej na Twoim życiu. I to jest łaska Boże, Możemy stać? Możemy się pomodlić? Bo ja wierzę, że są ludzie tu bo wierzę, że są tutaj dzisiaj osoby, które musiały usłyszeć to słowo. Potrzebujecie świadectwa, którego możecie się trzymać i które pomoże Wam iść do przodu dla niektórych z Was dalej nie znacie powołania dla swojego życia i mogę Was zachęcić to jest ok, miejsce do bycia gorszym miejscem jest wiedzieć co to jest i nic z tym nie robić chcę żebyśmy się teraz pomodlili na zakończenie Zaprosimy Ducha Świętego, żeby przyszedł i mówił, zamknijmy oczy, otwórzmy serca, Duchu Święty witamy Cię, przyjmujemy Cię. Ojcze, modlę się, przyszli anioły z nieba, żeby przekazały powołanie dla Twoich ludzi dzisiaj. Boże, my chcemy usłyszeć Twoje Słowo. Duchu Święty, oddychaj nad nami. Świeży wiatr z nieba. Nowy wiatr z nieba. Mów do nas. Dziękuję, Jezu.